Skąd się wzięło? Z tej prostej przyczyny, że jest to gra, w której wcielamy się w ochroniarza mającego chronić prezydenta Stanów Zjednoczonych. Opis dystrybutora i studia, które tę grę stworzyło, to jest oczywiście niewielki produkt, tak taki indyczek za 5 euro na Steamie. Opis dystrybutora brzmi następująco, w takim luźnym tłumaczeniu na polski. Czy przyjmiesz na siebie pocisk wystrzelony w nowego prezydenta USA? Grasz jako Dick Rockhard Johnson, człowiek, którego nie imają się naboje, najlepszy ochroniarz, jakiego można opłacić gotówką i jako mężczyzna, który przysiągł chronić najbardziej znienawidzonego prezydenta wszechczasów, Ronalda Rampa. Gra, jak mówią dystrybutorzy, oferuje nam ponad 50 zamachów, którym musimy zapobiec możliwość niszczenia elementów otoczenia, Wiele lokacji i minigierki, które na razie roboczą nazwę gestlerskimi, i zaraz wyjaśnię o co chodzi. Dlaczego w ogóle po to sięgnąłem? Taki główny powód to fakt, że mamy tutaj do czynienia z taką dość absurdalną fizyką z efektem ragdoll. Czyli ten nasz ochroniarz nie porusza się normalnie, tylko wiecie rzuca się jak taka pacynka troszkę i tak samo wtedy nasz prezydent funkcjonuje. Jest taką szmacianą lalką, która porusza się troszkę bezwładnie. I ta mechanika w tytułach, które poznałem do tej pory, podobała mi się. Uznałem, że tutaj też może to wypaść całkiem nieźle, zwłaszcza, że Zwiastun wygląda nie najgorzej, tak jako tak i Do tego że ten wątek polityczny, humorystyczny. Pomyślałem sobie w sumie, dlaczego nie? Medium gry też ma potencjał, by parodiować rzeczywistość, by być jakimś komentarzem społecznym, politycznym, czy też innym. Dlatego postanowiłem dać temu tytułowi szansę, zwłaszcza, że teraz drwa jeszcze przez ile? Przez jeszcze 4 dni Summer Sale na Steamie. Ta nasza letnia coroczna wyprzedaż i tak jak normalnie mówiłem, że ten tytuł kosztuje 5 euro, tak teraz można go było dostać za euro 50, za półtora euro. Kwota tam nieszczególnie wygórowana. Pomyślałem sobie spoko, mogę to wypróbować. No i niestety troszkę się zawiodłem. Jeżeli chodzi o mechanikę, to pierwsze rewele są całkiem przyjemne, bo poznajemy dopiero nasze możliwości. Nasz ochroniarz ma bardzo ograniczone możliwości ruchu. Jak to bywa z tymi efektami reaktor. bardzo łatwo jest sprawić, że stracimy nad nim kontrolę. Tylko tutaj to wygląda tak, że nie wiem, po płaskiej przestrzeni przemieszczamy się bez problemu, ale jak mamy wejść na schodek, no to od razu, boom, postać pada i nie mamy nad nią żadnej kontroli. Spadnie ze schodów, będzie spadać bardzo powoli, potem musi się pozbierać. Tak samo, jeżeli o coś zahaczymy przy skakaniu i Twórcy to wykorzystują momentami jako element, po prostu, z którym musimy jakoś się tam liczyć. Musimy przez coś przeskoczyć, o coś zahaczyć, żeby dotrzeć do prezydenta na czas. W prezydenta na ogół ktoś mierzy z broni sterownikiem laserowym i my musimy albo po prostu przeciąć lasek w odpowiednim momencie tak i własnym ciałem osłonić, zasłonić naszego e, Ronalda rampa, albo też rzucić się na prezydenta, by przesunąć go z linii strzału. Czasami też chodzi o coś innego, na przykład do prezydenta zbliża się ktoś z bronią sieczną, musimy go przesunąć, albo coś się na niego wali, albo prezydent zaczyna płonąć, że znaczy coś wokół niego płonie, musimy go przepchnąć z miejsca, w którym się znajduje, żeby te płomienie do niego nie dotarły. Różnie to wygląda, Rozumiem tę mechanikę. Bardzo podoba mi się to, jak kreatywnie twórcy do tego wszystkiego podchodzą, bo naprawdę w gruncie rzeczy te są bardzo zróżnicowane. Ale niestety, tak jak jeszcze na początku, na tych prostszych poziomach, to, to funkcjonuje całkiem nieźle. Tam można się fajnie tym bawić i powtarza się taki etap, nie wiem, 2-3-5 razy. Tak później no, robimy to kilkadziesiąt razy, i na niektórych poziomach to naprawdę może irytować. Bo sterowanie jest zepsute. Ono jest pewnie świadomie popsute, ale no to niewiele zmienia. Mamy masę gliczy, bugów i fakt, że nie możemy uzyskać pełnej, czy chociażby no takiej sporej kontroli nad naszym awatarem, bywa irytujący. Mamy taki Poziom w Rosji, bo właśnie mamy wiele lokacji. Ameryka, w sensie taki po prostu kongres na jakiejś hali, jakaś chińska fabryka, spotkanie w Rosji z Putinem, występ na kongresie kobiet, występ w Teksasie, spotkanie z kukluk, z klanem. Tak, gra nie jest szczególnie subtelna, do czego też wrócę. I na każdym z tych poziomów mamy trochę inne elementy otoczenia. Tak jak mówiłem, można je niszczyć, ale na tej zasadzie, że po prostu czasami jak na coś wpadamy, to to się przewraca, psuje rozpada na części pierwsze i mamy na przykład takie levele, że mamy przebieg po kolumnach, które są ze sobą połączone i ta konstrukcja taka, nie wiem z czego, rozpada się, gdy na nią wchodzimy i to wygląda super w sumie i sprawdza się, tylko że są dwa warianty tego levelu. Jeden po prostu musimy przebiec i spowalniać czas. mamy jeszcze mechanikę spowalniania czasu i wtedy kontrolować dokładnie te niezgrabne ruchy naszego ochroniarza, by przebiec po takim łuku, który się rozlatuje pod naszymi stopami. I wiecie, to, to jest jak taka scena właśnie akcji z filmu. Super, tak? Spoko. Tylko, że drugi wariant tego levelu wygląda tak, że na tej konstrukcji jeszcze stoją dwa krzesła, a ogólnie nasz kontakt z krzesłem kończy się zawsze upadkiem. To po pierwsze, po drugie te krzesła, gdy pojawiają się na arenie, na poziomie, czasami Odruchowo rozpoczynają destrukcję tej konstrukcji i w związku z tym niezależnie od tego co zrobimy, nie przejdziemy etapu, bo gra się no, boguje, tak? No, to chyba nie było świadome, nie da się przejść. Musimy restartować i czasami tak wam się zrobić 10 razy pod rząd i macie ochotę zrage quitować i rzucić troszkę łaciny, no to nie jest szczególnie dobre. Mamy też taki etap w Rosji, gdzie naszym zadaniem jest podbiec do jednego stołu, skoczyć na niego, na drugi stół, na trzeci i potem z tego trzeciego jeszcze na taką platformę. Przy czym na drugim stole są krzesła, które nas powalają, a z tego trzeciego, żeby wyskoczyć, mamy bardzo konkretny kąt i bardzo konkretną wysokość, na którą trzeba skoczyć, a my nie mamy na to żadnego wpływu. Czasem przelecimy przez całą planszę, czasem trafimy twarzą w ściankę, na którą chcemy się dostać. Czasem w ogóle skoczy wam awatar w bok, bo gra tak działa i ostatecznie ta mechanika robi się irytująca. Potem jeszcze na koniec, jak już przejdziemy te ponad 50 zamachów, mamy jeszcze takie minigierki resterskie. Pierwsza z nich to jest niby taka emerytura dla naszego ochroniarza, i chodzi o to, żeby skoczyć na ring, na a, jakiś tam inny awatar, tak, na jakąś inną postać, po prostu tak w nią trafimy, no to przechodzimy etap. No i czasami to po prostu jest skok stoimy nad tym ringiem, boom, skaczemy, wygrywamy, a potem to są skomplikowane rzeczy, trzeba tam też po czymś gdzieś tam doskoczyć z dużej wysokości, etc. W miarę, w miarę jakoś to jest nawet chyba przyjemniejsze od tej głównej rozgrywki. I na koniec jeszcze mamy wrestling z naszym rampem w roli głównej i ogólnie sprowadza się to do tego, że mamy areny, takie właśnie ringi bokserskie, na których pojawiają się, czy też czasami po prostu są od początku awatary przedstawiające uchodźców. I my jako Trump musimy tych uchodźców z tej areny wyrzucić poza ring. Zresztą to jest po pierwsze no, no głupie, a po drugie bardzo trudne, bo mechanicznie po prostu musimy wykorzystać wszystkie możliwe ruchy, żeby wlecieć na te postacie, one czasami jakoś tak uderzą w liny, że wypadną poza ten ring i no, mechanicznie to się nie sprawdza po prostu, tak daje niewiele fanu, więc od strony rozgrywki jest to kiepskie na dłuższą metę, a od strony humoru, no właśnie. W ogóle zastanawiamy się znaczy, zastanawiam się ja i kilkoro graczy w sieci, czy to był element kampanii politycznej. Gra pojawiła się, już patrzę, mam tu Steama otwartego, 10 października 2016 roku i właśnie na skutek kampanii politycznej stała się niezwykle popularna. Jeżeli ograliście jakikolwiek tytuł na Steamie, który ma w tagach memy zabawne, polityczne i tego typu rzeczy, to na pewno wam Steam to reklamował. Ja to widziałem wiele razy w kolejce odkryć na głównej stronie, tak, w tych reklamach na górze jako grę polecaną przez Steama i no, dużo osób to grało. Teraz ta gra ma 75% pozytywnych opinii z 1300 prawie, czyli ponad 1000 osób pozytywnie to oceniło i to tylko z tych, które kupiły ją na Steamie, a zakładam, że pewnie też nie wiem, w jakimś pandlu się mogła pojawić czy gdzieś indziej, chociaż pewności nie mam, no ale to i tak... Ale tak czy na pewno sprzedało się dużo więcej kopii tego produktu? I dlaczego się zastanawiamy, czy to nie jest element kampanii? Bo twórca, czyli Game Developer X yy, zniknął. Po prostu nie ma z nim kontaktu. W ogóle od początku jedyny kontakt jaki był, to było konto na Twitterze bodajże, które jest puste i tyle o nim wiadomo. To trochę dziwne, że ktoś to stworzył nawet głupią grę, która się tak super sprzedaje i zdobyła pozytywne opinie i wiecie, tam jeszcze karty dochodzą, więc to na pewno się jakoś tam zwróciło ten nakład pracy, że tak zamilkł i nie próbuje jakoś właśnie tego jeszcze bardziej rozreklamować czy stworzyć sequela. Wiecie, jak działa rynek na Steamie. No niestety nie najlepiej dla nas odbiorców, ale dla operów no to zwłaszcza takie głupsze produkty mniej ambitne, no to sprzedają się świeże bułeczki. Ale dobrze, na razie zignorujmy to. Ta fabułka, no to wygląda tak, że Liberalne media stygeryowały lud i teraz lud chce śmierci prezydenta. To z jednej strony, ale z drugiej strony to prezydent no obiecywał głupot i lud to kupił, i do tego no my po prostu ochraniamy go, bo jak tego nie zrobimy, nie dostaniemy pensji, więc chcemy, bo pieniążki, bo jest bogaty. Tak w sumie to. Nie wiadomo, kogo ta gra wyśmiewa. Prawicę, lewicę, samego prezydenta, media, instytucje ochroniarza, chyba wszystkich. Wszystko jest przedstawione w krzywym zwierciadle i to by było może jakieś wyjście, wiecie, taki złoty środek, żeby nikogo nie urazić, albo urazić wszystkich i spadajcie na drzewo po prostu, kochani, ale... Ta gra nie ma odrobiny subtelności, wyczucia, dobrego smaku. Naprawdę to jest jakaś patologia, jeżeli chodzi o humor tutaj. Początkowo po tej właśnie wygranej misji, tam widzimy na dole napis, na przykład taki, ale w mediach informacyjnych, że Bóg uratował prezydenta. Tak, czy miłość ludu uratowała prezydenta, czy prezydent swoją zgrabnością, gipkością wyszedł z opałów. Takie pierdółki, ale to jest w miarę śmieszne, ale po że się to się nudzi. To jest zbyt powtarzalne zbyt mudłe, a cała reszta humoru tutaj nie ma żadnej narracji, nie ma żadnego poziomu meta. Czegoś, co by to wszystko spajało w jedną całość, co by pokazywało to, co jest właśnie wyśmiewane. Nie, mamy po prostu te dziwnie skonstruowane, w rzeczy pod kątem level designu słabe i ubogie poziomy, które coś tam właśnie pokazują, ale pokazują to w sposób idiotyczny. W ogóle sam Trump czy też Ramp to jest taka no karykatura, ale no nieśmieszna. To jest kretyn, który wali emigrantów po twarzy i to dzieci, kobiety, mężczyzn i muzułmańskich wojowników po prostu bije i wyrzuca z tego ringu na przykład. No hello... Ha, śmieszne? No nie, nie śmieszne. Putin to jakiś perwer schodzący bez koszulki, ale to właściwie w sumie to nie jest tak, że jest jakaś śmieszna sytuacja, tylko to minimum narracji sugeruje, że Putin i Ramp, no, że łączy jakaś zdarzyłość seksualna, no to, to już samo sobie nie jest śmieszne, no i Putin jest po prostu awatarem, brzydkim awatarem bez koszulki. Teksas to jakieś odludzenie. Ku Klux Klan podpala ogromne krzyże na spotkaniach, oczywiście spotkania w środku nocy i wszyscy z tymi kapturami na łbie. Na kongresie kobiec znowu ujrzymy ogromne tampony i szminki i wiecie, to w teorii część tych rzeczy mogłaby być zabawna, ale nie jest, bo to jest zbyt nachalne. To jest tak jak z takimi słabymi dowcipami w amerykańskich komediach o pierdzeniu, żeganiu, etc. Część z tych rzeczy nawet może być zabawna, jeżeli będzie podana z dystansem i w jakimś konkretnym kontekście, ale no tutaj to, nie wiem, jeżeli ktoś się do tego śmieje, no to dla mnie to trochę tak, jakby ktoś się właśnie śmiał w prostu gdy ktoś beknie. Aha, Boże, Bekno, o Jezu, o Boże, wielki tampon, patrzcie na to, wielki tampon. Ok, zakładam, że te pozytywne komentarze pochodzą od odbiorców w wieku, nie wiem, lat nastu, maksymalnie. I to może dużo tłumaczyć, ale tak jak dla mnie to jest bardzo słabe. I bardzo mnie to zasmuciło, bo tak jak ta mechanika, no ale nie jest tragiczna, tak, bo ten ragdol często jest celowo zły. Tutaj jest zepsuty za bardzo moim zdaniem, co psuje rozgrywkę, odbiera fan i to pewnie też ma na celu wydłużenie po prostu całej gry, no bo gdyby to było zbyt proste, to by się przeszło w dwie godziny, a tak to mnie to zajęło około czterech. No ale wiecie, tutaj można jeszcze spierać, ale ten humor no to słabił słabiłotko. słabił Tak jak narzekamy, nie wiem, na polskie kabarety teraz, to polskie kabarety są lepsze od tego, sporo lepsze, więc macie porównanie i szkoda, bo Gry, myślę, mają też potencjał do takiego komentarza, do tej funkcji, do pełnienia tej funkcji satyrycznej, do tworzenia tych karykatur, wyśmiewania, różnych rzeczy. Myślę, że to by było spoko i nawet niezależnie od tego, po której stronie by się opowiedział autor, czy właśnie by wyśmiał wszystkich, czy jedną stronę, czy coś, ale fajnie by było, gdyby skupił się na konkretnych absurdach i pokazał je ze smakiem, nawet jeżeli to byłby humor niskich lotów, nie no to z wyczuciem, jeżeli nie ze smakiem o może być bez smaku, ale żeby chociaż było jakieś wyczucie, jakiś konkretny styl, zamysł, a tutaj to wszystko jest takie pum, gdychnę wam Trumpa bijącego emigrantów i tampony wielkie i płonące krzyże i Koglus Klan i Teksas i... i się śmiejcie Ech. szkoda, że tak wyszło Cóż, jeżeli chcecie, 6 zł wydajcie, i możecie sami się przekonać, czy jest to coś warte, jeżeli lubicie tę konkretną mechanikę. Jeżeli nie, to omijajcie ten tu z daleka. Zwłaszcza, że za te euro czy dwa jest dużo ciekawszych rzeczy teraz aktualnie na Steamie. No to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Następnym razem. Cześć!